Program drugi Polskiego Radia minęła dziesiąta. Cafe Muza. Dzień dobry, przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Nasz program realizuje Magdalena Wojtulanis. Wydawczynią jest Magdalena Łoś, która będzie odbierać telefon od państwa. A nagranie wideo realizuje Maciej Długosz. Witamy państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest znakomity pianista, wielki talent, solista, kameralista, członek Boarte Piano Trio, do tego doktor habilitowany Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka mm. Chopina, Konrad Skolarski. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Klaudia. Witam Cię bardzo serdecznie. To spotkanie ogromnie mnie cieszy. Y, tym bardziej, no, możemy myślę to zdradzić, że znamy się z Konradem już bardzo, bardzo e, Razem długo. chodziliśmy do podstawówki muzycznej. Właśnie, do tej samej podstawówki. Urosłaś trochę. O, ty również. No ale pamiętam e, wtedy, z jakim podziwem na ciebie patrzyłam, bo ja zaczynałam, ty już chyba grałeś z orkiestrą, odnosiłeś pierwsze sukcesy, od samego początku tak było. Coś takiego było, to był koncert Bacha, F-Moll, prawda? Tak. Z orkiestrą Concerto Avenna, kiedy jeszcze tutaj w szkole na, na Wiktorskiej. Właśnie, tak. to nasza szkoła na Wiktorskiej to... 89. rok, jeszcze żyliśmy w innej rzeczywistości. Właśnie, szczęśliwy i owocny czas dla ciebie zapewne. Tak, piękny, piękny czas. A później kolejne etapy, do tego wrócimy, tak. ale tak naprawdę chciałam zacząć od, od tego, co teraz, od tak. twojej ostatniej płyty Chopinowskiej, która ukazała się w grudniu, mhm. ubiegłym roku. Jakoś tak. Cały album poświęcony właśnie muzyce Fryderyka Chopina. I ta płyta została zauważona przez międzynarodowe grono, została nominowana do prestiżowej International Classical Music Awards 2026. No, niezwykła ważna nagroda w świecie muzyki i ta płyta została wyróżniona pośród albumów takich pianistów jak Daniel Trifonow, Julianna Wdziewa. No to duży wyraz uznania pokazuje, że jednak jest po co to wszystko robić tak. i ktoś to docenia. Tak, jest to, jest to piękne wyróżnienie, tym bardziej, że e, płyta ukazała się nakładem Chopin University Press. Jestem tutaj e, swojej uczelni e, bardzo wdzięczny za, za współpracę, ale też e, w sumie nie tak wielki label jak Dekka czy Deutsche Gramofon staje w szranki e, na międzynarodowym rynku i e, jest to bardzo, bardzo miłe wyróżnienie. Dziękuję Ci, że o tym wspominasz, bo e, to e chyba jako pierwsza o tym mówisz. Wszyscy żyjemy naszymi polskimi wewnętrznymi Oscarami w formie Fryderyków. Natomiast tam w świecie gdzieś idzie e, bardzo fajny bój e, e, również takiego pianisty jak ja, który zaproponował nie bez kozeria, akurat e, w e, okresie, kiedy przypada konkurs Chopinowski. Właśnie wtedy okazał się w, tak, album. Właśnie wtedy okazał się mój album i chciałem tym skromnym albumikiem E, zaproponować e, e, jakąś odmienną e, wizję, bardziej mi bliską, niż, niż, ta, która, niż te, które są w, w obiegu publicznym. I jak widać, jeżeli tylko ktoś na to zwrócił uwagę i jeszcze to docenił, to mogę się tylko cieszyć. No skoro już jesteśmy przy konkursie szopenowskim, no to właśnie chciałam ci się Ciebie zapytać, czy kiedyś myślałeś o tym, żeby startować w tym dużym konkursie, w tej rywalizacji? Czy to jednak jest sprzeczne z Twoją filozofią? Ja, ja, ja, ja w, w, w, w okresie, kiedy mógłbym startować w ogóle w konkursach, to e, na wszystkich dużych konkursach pianistycznych, liczących się. W tamtym okresie wszędzie było to samo jury które przywoziło swoich uczniów. Nie chciałem w, w czymś takim brać udziału. Oczywiście był, byłbym nieuczciwy, gdybym nie wspomniał o tym, że również nie byłem jeszcze gotowy mentalnie do takich wyzwań. Jestem pełen podziwu wobec moich młodszych kolegów i koleżanek, które mając 18 lat stają w, w szranki w tak wielkiej imprezie. Ta odporność naprawdę buduje, że mamy takich odpornych i, e, e, że tak powiem, pewnych siebie muzyków. Natomiast nie, nie, nie chciałem brać udziału z tych powodów, o których powiedziałem, po prostu konfliktu interesów. Bo na przykład jeżeli dzisiaj przejrzysz ostatni konkurs, to tylko naiwna osoba musi, może wierzyć w to, że e, chodzi tutaj o znalezienie laureata, który będzie grał e, Chopina e, po Chopenowsku, Jeżeli na 85 pianistów ponad 30 osób to są uczniowie jurorów, a procentowo e, udział uczniów i jurorów z etapu na etap rośnie, no to nie ma mowy o tym, żebyśmy mówili o jakichś igrzyskach, które mają coś wspólnego z prawdą. I ten świat mnie nie interesuje. Taki jest niestety świat, takie są konkursy i no, rzeczywiście to się ale to nie można, zmienia. Ale to można zmienić, tylko nie ma woli, prawda? Jeżeli, jeżeli ten konkurs został de facto sprywatyzowany, i to jeszcze za państwowe pieniądze. Wystarczy kilka zapisów i, i, i problem przestaje istnieć. I ten konkurs mógłby być na powrót jedną z najbardziej prestiżowych e, imprez na świecie. No tak, ale nie tylko konkursy mogą być Oczywiście. przepustką do kariery. Można iść zupełnie inną ścieżką. Mhm. I to pokazują artyści, których tak. znamy. W Wołodos których na przykład. Cenimy. Prawda? I taka droga też jest jak najbardziej dobra i, i można się tego trzymać. Tak. Ty zaproponowałeś Chopina swojego, bardzo osobnego, mhm. bardzo osobista jest to płyta. E, twoje rozwiązania, twoje, twoja wizja, ale do Chopina powracasz, bo mhm. zdaje się na swojej pierwszej płycie... Ta, był. Również no, a, był Chopin. I to... i wolałbym o nim zapomnieć. <laughs> Moja płyta debiutancka ukazała się bodajże w 2002 czy 2003 roku. W tej chwili musiałbym sprawdzić. 15... Prawie 25 no, lat temu. Tak. No to już szmat czasu. W każdym razie z tamtej płyty mogę się podpisać tylko pod Prokofiewem i Rachmaninowem Mój Chopin wówczas był Yy, przepełniony jakimiś daremnymi próbami wyrażania siebie, yy, a więc ego i yy, młody pianista, który chce yy, zaistnieć. No, obarczony at, antro, a, antropocentryzmem był ten Chopin. A jaki jest teraz? Troszkę skaleczony upływem czasu, refleksją nad życiem, doświadczeniami życiowymi i myślę, że troszkę dojrzał. Przestałem y, próbować schwytać tego rajskiego ptaka, bo jest to niemożliwe i zacząłem słuchać tego, co się I dzieje. szukać. Szukać i słuchać tego, co się dzieje w trakcie wykonania w sposób bardziej pokorny i obcowania z tą muzyką. Bo tak naprawdę Persaldo wydaje się, że piękną interpretację możemy jedynie dopuścić. Y, widzę, że... Y, Dostrzegam ogromne podobieństwo pomiędzy modlitwą a graniem w modlitwie i w muzyce. W naszym przypadku, gdzie gramy cudze utwory, więcej jest do odkrycia niż do stworzenia. I czasami wystarczy zrobić krok w tył, żeby, żeby móc to wyrazić. Chopin jest w tej, w tej materii bezlitosny, nie ma się za co schować w muzyce Chopina. U Lista możemy się schować zapewne. Wodotryski, sztuczki pianistyczne, gdzie, gdzie możemy po klawiaturze w pełni wykorzystywać możliwości ekspresyjne i wyrazowe, natomiast u Chopina nie. No i ta poetycka interpretacja, tego się starałem szukać i, i, i pozwolić temu trwać. Nie przeszkadzać muzyce. To posłuchamy teraz fragmentu tego najnowszego nagrania. Mazurek Cismol, op. 63, numer 3. Konrada Skolarskiego, naszego gościa w audycji Kafe Muza. Nagranie z nowego solowego albumu Konrada w całości Chopinowska płyta to Mazurek op. 63 numer 3 Fryderyka Chopina ale zupełnie inaczej to zabrzmiało niż do tego w stosunku do tego do czego jesteśmy przyzwyczajeni inne tempo to też wynik twoich no, poszukiwań tak tam jest tempo allegretto i cały problem polega na tym że jeżeli łatwiej nam jest kleić te, te bym powiedział, na daremne frazy w wolnym tempie, o tyle w, w allegretto możemy bardzo łatwo wpaść w walce. Nie wiem, czy mi się udało, natomiast starałem się ocalić to allegretto, które tam, tam jest. Jest to bardzo <ścoughs> ciężkie zadanie dla artysty, ponieważ Chopin, zwłaszcza w takich miniaturach rzewnych, no jest otulony w, w utratę, w stratę i z kolei to musi płynąć, nie można wertykalnie myśleć, tylko raczej horyzontalnie. Tu jeszcze mamy wspaniały przykład e, Polifonii Chopinowskiej, gdzie, gdzie on te, te głosy nam przeplata. No, nie, nie, niezwykły kompozytor, ale to już chyba wszyscy wiemy. Tak, podobnie jest z Mazurku, cismu, opus 50, ta, numer ta, trzeci, ta. które zestawiłeś ze sobą. Mhm. No właśnie, ja, jaki miałeś pomysł na cały program, bo utwory, które wybrałeś, nie są przypadkowe. To jest taki wybór nieoczywisty. To są duże formy epickie. Ja chciałem, chciałem, na pewno chciałem nagrać wszystkie ballady, które są na tej płycie, natomiast opatrzyłem to jeszcze... E, e, świetlistą barkarolą ulotną i, i jednym z najtrudniejszych utworów Chopina, a mianowicie polonezem fantazją, który też był w, w, w konkursie Chopinowskim. Także to wszystko jest bardzo przemyślane. Mm. E, ale tak widzę. natomiast e, chwila wytchnienia między dużymi formami, to jest ukłon w, w stronę słuchacza, żeby też miał miniatury, rodzaje małej akwareli obok e, obrazów Jana Matejki, żeby, żeby odpoczął przy lanszafcie. Całość kończy preludium azur. Tak, e, to, z kolei, to z kolei jest pewna historia, która jeszcze chciałem w ten sposób zakończyć e, płytę, również w tonacji Asdur po e, Polonezie fantazji, ale to, była, to było jedno z ukochanych, preludiów mojego taty akurat w wykonaniu Szury Czerkaskiego. I pamiętam, jak e, bardzo często słuchaliśmy tego wstrząsającego wykonania Szury. I, i, I to jest właśnie też taki rodzaj ukłonu w stronę naszych wspólnych e, naszych wspomnień z tatą, gdzie, gdzie wzruszaliśmy się przy tym preludium. No ale tacie poświęciłeś cały album, e, całą płytę to, w e, 2013 tak, roku tak, Nostalgic Trip. Tak. No to, to piękny program złożony z, z, miniatur, z bo, rozmaitych miniatur. Bo chciałem taki mhm. bukiet ułożyć dla ojca, bo to było niedługo po, po jego śmierci. I, i, I miałem to szczęście, że tata jeszcze demo zdążył wysłuchać. Był bardzo wzruszony. Jest, jest mi to bardzo bliska płyta. Właśnie dlatego nazywa się Nostalgic Trip, że jest to spojrzenie wstecz i, i jakby pró, próba resume tej naszej ziemskiej podróży. To może powiedzmy jeszcze, skoro już jesteśmy przy rodzinie, o rodzicach, o twoich rodzicach, którzy, no tata był przecież muzykiem, autorem tekstów, dziennikarzem. Tak, oboje rodzi, rodzice byli dziennikarzami muzycznymi. Tata jeszcze zdążył, zanim się na mnie zdecydował, założyć z Markiem Małaszewskim Andrzejem, Andrzejem Poniatowskim legendarny zespół Klan, gdzie ten zespół de facto stworzył pier pierwszą polską rock operę. To był przełom lat 60., 70. Później tata założył zespół Vox. Wszystkie te teksty Szczęśliwej Drogi, już czas, notabene mi, bananowy dedykowany, song. bananowy song, Masz w oczach dwa nieba. Te wszystkie piosenki to tata. powstały. Tak, to tata z, z Rysiem Rynkowskim, którego teraz pozdrawiam. Więc ja do, dojrzewałem w, w przedziwnym domu polistylistycznym, bo z jednej strony muzyka rozrywkowa, mama była redaktorem tutaj w Polskim Radiu, najpierw na Woronicza, później tutaj była szefową jedynki. E, jedynki muzyczną. Wymyśliła też ten plebiscyt polskiej piosenki Muzyczna Jedynka, natomiast ja od samego początku pamiętam rodziców przygotowujących albo audycję w domu, coś dla, dla synka, czyli Bach, muzyka cerkiewna, Ennio Morricone, Soul, George Duke, Duke Ellington, Errol Garner. Ja byłem po prostu przebodźcowany. Z drugiej strony też widziałem ojca piszącego teksty, bo pisał dla bardzo wielu polskich artystów piosenki. I, i, i, i widziałem, jak operuje słowem w czasie, z melodią. To, to były... Mimo, że byłem dzieckiem, to widziałem, jak to naczytywał, jak, jak, jak z muzyką to sklejał i to mnie w jakiś sposób uformowało. Z całą pewnością niezwykły miałeś świat dzieciństwa. Niezwykły, bo miałem też... Mogę powiedzieć, że widziałem muzykę w tym sensie, że miałem E, wspaniałych wujów, którzy, którzy mieli też aktorskie zacięcie i, i różne scenki odstawiali na spotkaniach rodzinnych. To była też moja wybitna ciotka, e, poetka Urszula Kozioł, która czytała wiersze. E, jej mąż, Felix Przybylak, germanista, tłumacz Musila, Celana i Kanta też czytał pięknie wiersze. Ja, ja, ja od dziecka chłonąłem e, pewną korelację dźwięku w czasie. A z kolei praca aktora z tekstem, bo bywałem w, z rodzicami w studiach nagraniowych, gdzie powstawał, powstawał teatr telewizji polskiej, znaliśmy się z reżyserami, moi rodzice i, i, i, i za konsoletą siedziałem, jak na, na przykład Zapasiewicz z Wilhelmymi z pokorą nagrywali pewne kwestie, dublowali je, były pewne uwagi z, z reżyserki. Ja, ja, ja widziałem, jak można intonacją oddać na przykład średniówkę w wierszu. To mnie fascynowało i dziś tego też uczę studentów swoich, żeby tak naprawdę intonacja e, e, i praca aktora z tekstem to jest nieodzowne, jeżeli ktoś chce wzbogacić, rozwinąć swoją grę na fortepianie, bo intonacja w, w, w edukacji pianistów jest de facto nieobecna. A przecież e, czy to ludzki śpiew, czy, czy właśnie praca z tekstem, to jest intonacja. Wszystko jest ze sobą powiązane. No i ważne są też te poza muzyczne pasje. Oczywiście. Tego znaczy, uczysz swoich studentów. Tak, znaczy chciałbym y, sprzedać im pewien y, stosunek do nauczyć ich tego, żeby byli bacznymi obserwatorami y, życia w muzyce i muzyki w życiu. Żeby stali się tłumaczami y, tych wszystkich stanów ducha, które nam się przydarzają jako y, ludziom, Staram się ich też y, uczulić na rozwój człowieczeństwa, zainteresowań. Musimy mieć o czym grać. Jeżeli ktoś stale ćwiczy, nigdy nie będzie artystą. Jeżeli ktoś gra głośniej, ciszy, ciszy lub y, y, szybciej, wolniej, nigdy się nie rozwinie. W związku z tym to jest bardzo, y, no, takie modne słowo, holistyczna praca. Oczywiście z każdym studentem inaczej, bo to są inne ludzkie historie, inne dane, inne inne y, y, y, y, Inna jest natura każdego ucznia, natomiast pewne wspólne problemy widać jak na dłoni. Czy to jest ważna część twojej działalności Myślę, artystycznej? Że jedna, no, pedagogika Tak, to pedagogika to jest coś, co jest sensem mojego życia obok, obok grania. Bardzo chciałbym tych ludzi, moich ukochanych uczniów, od których też się bardzo wiele uczę, bo jeżeli ktoś ci proponuje utwór, który znasz na wylot, ale proponuje ci go ze swojego punktu widzenia i ty to kupujesz, widząc pewne niedostatki, coś proponujesz, ale ty się bardzo dużo od tych młodych ludzi uczysz. Bo to zaczynasz jest też, się zastanawiać. Zaczynasz to. się zastanawiać, bo ty patrzysz de facto też w lustro. Co ja tu narobiłem? Przecież tu widzimy, prawda? I to ta wspólna podróż, wspólne odkrywanie... To jest coś nieprawdopodobnego i, i jest to wielki przywilej. To już Neuhaus pisał, tak? Że jesteśmy poniekąd inżynierami dusz. Bo my tych ludzi wyposażamy nie tylko w warsztat, jak to się redukuje pięknie do tego, żeby paluszkami ruszać, tylko jak rozumieć świat. No ale nie, nie wszyscy do tego tak podchodzą. Zdaję sobie z tego sprawę. No właśnie. A jak jest z repertuarem? Czy podchodzisz do swoich uczniów, patrzysz indywidualnie, czy, czy też proponujesz im to, co najbardziej ty lubisz? No bo twój repertuar to jest muzyka rosyjska, w tym jesteś no, znakomity, naprawdę. Nie możemy dzisiaj tego zagrać, ale polecamy, bo nagrania Konrada Jestem są dostępne. Jestem wyklęty po prostu. Nie mogę grać muzyki rosyjskiej. Jestem po prostu na, na wygnaniu. Czuję się z tym bardzo źle, to ale... To jest ale twój takie... świat, twoja dusza, tak, tak. ekspresja. Myślę, że jest w tym też Moja mama pochodzi ze wschodu, cała moja rodzina z Zamościa. To miks kultur, który tam y, się obserwowało przez te wszystkie lata, gdzie Żydzi, Turcy, Ukraińcy i Polacy na, na, na, na, na zakupy się do Lwowa jeździło, przenikanie się kultur. Mamy gdzieś chyba nawet Tatarów wśród dalekich przodków, Żydów sefardyjskich. To wszystko gdzieś ta nostalgia. E, pewna nadaremność i e, duszoszczypatialność są mi naprawdę bliskie. Być może też dlatego, że moja mama pięknie mi śpiewała, jak byłem malutki. No ale to jest ten zaśpiew ze wschodu i mm. widocznie gdzieś to, gdzieś to mnie ubodło i mam to w szpiku kości. No ale nie tylko to, bo przecież twoi wybitni pedagodzy. Mm. Oj tak. Olga e, Rusina, Wełgi Ale to zacznijmy od początku, bo ja miałem wielkie szczęście poznać Marka Mizerę, który był moim pierwszym pedagogiem. Jak miałem 4 lata się poznaliśmy, ja zacząłem grać, kiedy miałem 4 lata i nad całym moim rozwojem i nad tym, jak ja pojmuję dzisiaj muzykę, pracował jako pierwszy Marek Mizera. Ja doskonale pamiętam, że zaczynaliśmy od Bacha. Nie graliśmy nigdy żadnych wprawek, żadnych gam. Ja miałem nawet w szkole problemy, bo w ostatniej chwili się musiałem tych gam nauczyć. Tam... E, przykry obowiązek. Ja obcowałem z czystą muzyką. E, pamiętam, że Marek, profesor Marek Mizera, nawet jak robiliśmy taniec pajaca Debisiego to wcielał się w rolę tego pajaca i go starał się udawać, e, żeby działać na moją wyobraźnię. To jest nic innego jak, jak, jak, jak, jak szkoła, i me, czy, czy nawet metoda Konstantina Stanisławskiego, więc tego realizmu emocjonalnego, który potem, z którego sobie potem zdałem sprawę, że jest nieodzowną częścią pedagogiki Nojhausowskiej czy też Korto, prawda? A ja miałem to szczęście, że Marek Mizera mnie uczył od 4 do 9 roku życia, a potem prowadził mnie po wielu latach razem z Januszem Olejniczakiem, bo Janusz z kolei, kiedy mnie przejął, ja miałem lat 14. Szybko do niego trafiłeś rzeczywiście. Tak, e, jako, jako jeszcze niedojrzały dzieciak. No, był też piękny okres, bo, bo Janusz mnie zaczął traktować jako swojego po prostu partnera muzycznego z tym, że Janusz wtedy miał tak zwaną drugą młodość, on bardzo dużo grał i doszliśmy do wniosku, że e, potrzebuję jednak e, ja e, takiego wsparcia regularnego i, i, i we dwóch mnie prowadzili, Janusz Olejniczak i Marek Mizera, to się pięknie po latach jakby dopełniło i, i to jak, mnie, jak jestem ukształtowany muzycznie, do dzisiaj z perspektywy czasu widzę, to jest mój dom e, i Marek Mizera, który mnie wprowadzał w, w świat dźwięków. To piękne, rzeczywiście. Zróbmy teraz przerwę jeszcze na muzykę, a ja zapraszam Państwa już do dzwonienia do nas, do zadawania pytań Konradowi Skolarskiemu 22 645 22 22. klaudia.baranowska.polskieradio.pl Można też pisać, a my sięgniemy może właśnie po Nostalgic Trip i po Bacha. Fragment y, preludium Hamol Jana Sebastiana Bacha, BWV 544, w opracowaniu Aleksandra Silottiego, pianisty, ucznia ucznianista to interpretacja Konrada Skolarskiego, Nostalgic Trip, płyta z 2013 roku, zadedykowana, zarejestrowana dla taty tak. naszego gościa, tak. Marka Skolarskiego. Piękna tak. płyta, y, rzeczywiście podróż po repertuarze od Bacha, Prachmaninowa, Skriabina. No, wspaniałe miniatury. Rzeczywiście polecamy Państwu ten album. I opracowania pianistów złotej ery XX wieku. Czy to jest też jeden z obszarów Twoich zainteresowań? To wynika też z Twoich inspiracji, czy tego, jacy pianiści Cię inspirowali, inspirują? Na pewno nie kieruję się kluczem, kto, kto opracowywał, bo generalnie uważam, że muzykę można podzielić na dwa gatunki, dobrą i złą. E, z kolei jeśli pytasz o... po prostu coś mnie musi ukąsić, jeżeli mnie ukąsi to jest moje i muszę to zagrać a czy to jest opracowanie, czy tak zwana po rosyjsku obrabotka czy, czy, czy, czy robił to Tauzich, czy, czy Silot jest wtórne e, z kolei pianiści, którzy mnie e, są mi najbliżsi to większość z nich już nie żyje no, to jest Vitali Margulis, o którym nikt nie mówi. To jest na przykład y, Alfred Korto. To jest y, Ignacy Friedman, nasz wielki. Jest y, Mieczysław Horszowski. Oczywiście odkryłem ich znacznie później, bo to, co mnie ukształtowało, to byli Neuhausowie obaj. Stanisław i, i, i Henryk. Ja zresztą pracowałem. Miałem możliwość pracowania pod kierunkiem uczniów Neuhausa, więc... Y, Yy, po latach się to uzupełniło, ponieważ Janusz Olejniczak, jak miałem lat 14, sprezentował mi swój e, egzemplarz sztuki pianistycznej o i do, do końca życia się Janusza śmialiśmy, że zmarnował mi tym życie, bo ja po prostu wsiąkłem. Powiedziałem, aha, <g> czyli to, ten, tą drogą muszę iść. W dodatku tam jest dużo o filozofii i malarstwie, więc ja zacząłem natychmiast studiować malarstwo i filozofię i się zaczęły tak zwane bóle egzystencjalne dosyć wcześnie. Nie, więc to nie było bezobjawowe. Y, no a po latach y, pracowałem z Władymirem Krajniewem, jednym z najwybitniejszych y, uczniów obu Neuhausów, ale też i z Pawłem Giliłowem, który najpierw y, studiował u Moshe Halfina razem z Sokołowem w, y, w Leningradzie, natomiast w okolicach konkursu Chopinowskiego dużo pracował ze Stanisławem Neuhausem. Więc y, po latach dostałem, że tak powiem, wiedzę z pierwszej ręki. Dziś próbuję te ideały w w swojej pedagogice przemycać moim uczniom między innymi realizm emocjonalny tak bliski obu Neuha Neuhausom e, który wyszedł od Konstantina, e, Konstantina Stanisławskiego. Ale to oczywiście też Richter Gillers, bo ja ich słuchałem całymi nocami, jak już y, oszalałem na punkcie pianistyki. To oczywiście Michał, Michaił Pletniew, to oczywiście Marta Archerycz, Nelson Freire. Nie sposób tu wszystkich wymienić y, pianistów, których kocham, którzy mnie ukształtowali. Na pewno też Paweł Giliłow i Władimir Krajniew, bo bardzo wpłynęli na, na, na to, jak gram, jak postrzegam muzykę i, i, i bardzo ich szanowałem jako wybitnych artystów i pianistów. Pracowałem też z Peterem Voidwangerem, który przez wiele lat, który Właśnie uczył... to jest tak, bardzo ważny wątek tak, też u no, ciebie. Ja do Voidwangera trafiłem przez w sumie przypadek, ponieważ Marek Mizera, który, z którym się przyjaźnimy, <kdy> kiedy powiedziałem, że kocham Szurę czerkaskiego i w, w owym czasie był to dla Argelic. mnie... Mhm. Tak. <kdy> to powiedział, że Szura Czerkaski, Nelson Freire, Marta Archerich się, uczyli się u Petera Feudwangera, z którym ja teraz mam kontakt. Ja mówię, słuchaj, no to niech pan posłucha, to musi mnie pan tam zawieźć po prostu. No i pojechaliśmy. Tak zostałem uczniem i pracowałem z człowiekiem, z którym pracował Klaudio Arrau, Alfred Brendel, Tatiana Nikolajewa. To wielka postać. Marta tak, Archerich no. przygotowywał Peter do, do konkursu to będzie też w, w, w książce wszystko opisane, która niedługo wyjdzie. A właśnie opowiedz jeszcze o tym, o tej książce. Ja zrozumiałem w, w okolicy wieku roku czternastego, że Peter się bardzo starzeje i, i, i odchodzi. Widziałem, że gaśnie i zrozumiałem, że obcuje z człowiekiem, który został uformowany przez Największych pianistów pierwszej połowy XX wieku, bo on uczył się u Gisekinga, u Fischera, u Chorowica, przyjaźnił się z Haskell, słyszał live korto, rozmawiał z korto, a jednocześnie stworzył wielkich pianistów drugiej połowy XX wieku. Ja zrozumiałem, że ja muszę stworzyć rodzaj świadectwa tamtej tak, epoki. To niezwykła linia tak, ucząca. Tak. Ja byłem jednym z, z ostatnich jego uczniów. I udało mi się, udało nam się stworzyć publikację, która z jednej strony jest zbiorem tych wszystkich niesamowitych historii, jak pracował z, z tymi pianistami. Tam są ich y, unikalne sposoby pracy, niemalże stenogramy z lekcji. Z drugiej strony chciałem, żeby to był e, pomnik pewnej epoki, e, złotej ery fortepianu, ideałów tamtych y, artystów, ale też y, y, dydaktyczna pomoc dla Młodych pianistów i jestem w stanie dzisiaj powiedzieć, że uważna lektura tej książki zastąpi większość kursów, na które muszą ci pianiści jeździć. No właśnie, bo on też stworzył cały cykl ćwiczeń. Cały cykl ćwiczeń, która, które mają na celu odbarczenie, że tak powiem, językiem chirurgicznym. Pianistów z nadmiaru spięć, które blokują ich percepcję w trakcie wykonania. To już Arrau też mówił, że komunikacja z instrumentem jest niemożliwa, jeżeli w naszym ciele są jakieś spięcia. To była cała filozofia wykonawcza, że musimy doprowadzić do takiego momentu, w którym Muzyk słyszy, jak ktoś gra, że nam się ta muzyka przydarza. My w tym delikatnie uczestniczymy. To jest to jawienie się. W ogóle wyjdźmy od tego. Przecież Martin Heidegger, wybitny niemiecki filozof, bodajże w 1953 roku powiedział w swoim znamienitym odczycie w Monachium, że technika to jest poetyckie wydobywanie. To jest uobecnianie się czegoś, co nieobecne. To jest jawienie się i teraz my jesteśmy jedynie akuszerami tego wszystkiego. To jest wielka filozofia yy, tego, co Peter robił, jak uczył yy, muzyków słuchania trwania dźwięku w czasie, słuchania, czekania na odpowiedź fortepianu. Przede wszystkim przeniósł tradycję Belcanto, bo był jej z, y, wielkim znawcą. Tradycję Belcanto zaszczepił na grunt pianistyki. I obcowanie z tym człowiekiem do, y, doprowadziło do powstania książki blisko dwustu stronicowej i y, y, niebawem będzie miała swoją premierę w, w, w pwm -ie. No to w takim razie będzie kolejny powód do spotkania i rozmowy o Oj, tej tak. właśnie Mam y, książce. A teraz mamy telefon od naszego słuchacza. Pan Józef z Poznania dodzwonił się do nas. Dzień Dzień dobry. dobry. Dziękujemy dobry. za cierpliwość. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Z wielką, ogromną przyjemnością słucham rozmowy z panem Konradem Skolarskim. W kontekście tej ostatniej informacji o planach wydawniczych no ogromnie się cieszę, bo sądzę, że to będzie pozycja na równi interesująca ze sztuką pianistyczną Neuhausa, pokazująca różne elementy pianistyki w jakimś innym aspekcie od tego wielkiego przede wszystkim pedagoga. Także już oczekuję z niecierpliwością na tę pozycję. Natomiast słucham właśnie w całości płyty szopenowskiej, pańskiej, no jestem pod ogromnym wrażeniem. Powiem w ten sposób. Piękno dźwięku, mimo że to jest instrument, za którym nie przepadam kawaii, się zastanawiam, dlaczego akurat ten instrument został wybrany do zarejestrowania całego programu recitalu, mimo właśnie jakby możliwości wyboru chyba Steinwaya powiedzmy, no ale to jest rzecz marginalna, Urzekający jest kilka aspektów tego, wykonania tego albumu. Piękno dźwięku właśnie, to, to pokazuje klasę pianisty, po, poza tym architektura tworzonych dzieł. Jest jeszcze jedna rzecz, która cechuje wykonania wielkich pianistów. Jest tutaj wszechobecny spokój. Spokojna, wspaniała, wielkim łukiem prowadzenia. Narracja w balladach, w, w, w Polonezie fan, fantazji cudowny urok ma Barcarola Także m, dawno nie spotkam albumu o takim wdzięku, o takim e, pięknie, tak m, po prostu pianistycznie do, dopracowanym. Także słuchaczom m, ogromnie polecam m, t, tę pozycję, a na swój bym powiedział własny użytek uważam pana Konrada Skolarskiego za największego polskiego żyjącego pianistę. I nie obawiam się tutaj pewnego nadmiaru tego sądu, ponieważ w życiu słyszałem na żywo wielkich pianistów. Luisa Kentlera, Paula badure Richtera, Joaquina Czucarro. Także mam tutaj pewien ogląd i pewną perspektywę, a równocześnie jako kolekcjoner płyt, no mam ogromną kolekcję wielkich pianistów i jeszcze bym tak dopowiedział, że na swój już też pewien użytek stwierdzam, że no, Najwyżej w, w światowej pianistyce Artura Schnabla. To, to jest pewne apogeum e, pewnej wielkości, pewnego mo, monumentalnego e, podejścia z wielkimi efektami, zwłaszcza e, w interpretacjach e, kompletów beethovenowskich sonat. E, powstały bardzo dawno temu i są e, pomnikowe, największy praktycznie, mimo wielu dziesiątków kolejnych nagrań. Gratuluję w, w takim razie tego albumu. Oczekuję jeszcze na album, na album z Rachmaninowem, bo według sądów, które czytam, no to, to jest skala światowa wykonania Rachmaninowa. Tutaj jest pan specjalistą równie wielkim jak, jak w Chopinie i z, z, no z wielką radością bym przy, Przyjął kolejny jakiś album, który w, w, w, w, w pańskich planach może e, istnieje, e, bo wiem, że to, be, że, że to zawsze jest e, wielka sztuka. Bardzo pa panu dziękuję i gratuluję dotychczasowych osiągnięć. Bardzo dziękujemy, panie Józefie, za te wszystkie słowa. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Konradzie, Dziękuję no, za, z całego serca tytuły. za tak piękną opinię. Nie wiem, co powiedzieć. E, o sznablu też będzie można przeczytać w tej książce. Um, bo Peter go bardzo cenił i, i, i dużo przytacza też yy, śmiesznych historyjek, bo sznabel zwykł mawiać, że kreski taktowe i dzieci powinny być widzialne, ale nigdy słyszalne. I może <śm> dlatego właśnie na tym polega sedno zarówno pedago pedagogiki sznablowskiej, która yy, yy, właśnie też nad budową okresową czuwał, Dziękuję panu za ten piękny telefon, za te piękne opinie. Jest już moja płyta z Rachmaninowem, z Kriabinem i Prokofiewem dostępna dla firmy Dux. Tam są, ale kto ale wie. może chodzi ale... o koncerty fortepianowe. Z, z, jeżeli tylko znajdzie się w Polsce dyrygen który, i, i, i inwestor, który Namawiamy. zapłaci za orkiestrę, to tak. jestem w stanie nagrać komplet e, koncertów Rachmaninowa. Jest to dle, moje marzenie, nie ukrywam, od lat. Musimy się nad tym zastanowić poważnie w takim razie. Tak. A co do instrumentu, bo to mnie też zaintrygowało. Jest w, w teologii taki termin jak błogosławiona wina. Ja nie będę teraz wymieniał firmy, która obiecała mi instrument na nagranie. I w ostatniej chwili okazało się, że ten konkretny instrument został sprzedany i właśnie po niego jedzie ktoś z Polski. Ja miałem sytuację podbramkową i zadzwoniłem szybko do Janusza Olejniczaka, który mi powiedział, słuchaj, idź do Kałaja, ja tam zadzwonię. I powiem państwu tak, ja stroniłem od firmy Kawaj. nie przepadałem od dzieciństwa, natomiast kiedy zagrałem w, w, w tym salonie, w którym wybierałem instrument do nagrania, bo firma Kałaj mi użyczyła instrumentu na oba nagrania, za co jestem bardzo wdzięczny, zakochałem się i, i, i to były naprawdę dwa wspaniałe instrumenty. I to jest właśnie nawiązanie do błogosławionej winy, dlatego że tamten instrument, który wybrałem firmy na S, był oczywiście wspaniały, no ale nie doszłoby nagranie do skutku. Ja do, do, w zasadzie dzień przed nagraniem y, udało mi się załatwić ten instrument, korzystając z dobrego serca i, i woli y, dwóch różnych bo były dwie sesje dyrektorów. Tu jest Maria, Mariusz Adamczak i, e, e, i, i poprzedni dyrektor, za co bardzo dziękuję. Wielkie podziękowania składamy. A teraz jeszcze jeden telefon. Pani Wiesława z Warszawy. Dzień dobry Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry Pani redaktor. Bardzo dziękuję, że Pani zaprosiła Pana do swojego studia, ponieważ ja o Panu Skalarskim w ogóle nie, nie słyszałam. Ja jestem tylko melomanym, ale nie zbieraczem płyt i tak dalej. I właściwie to tylko harmonia Warszawska mnie tak trochę ukształtowała. Ja chciałam Panu bardzo pogratulować Pana jako Pana. Jest Pan cudownym, prawdziwym człowiekiem. Oczywiście te nagrania, które słyszałam, zainspirowały mnie, żeby kupić płyty przez Pana nagrane. Książka może będzie dla mnie za... Ja nie jestem muzykiem, ja jestem wykształcenie techniczne, mam politechniczne. W związku z tym może to byłoby za dużo i jest dużo książek, ale i pedagogiem jest Pan wspaniałym z tego, co Pan mówi. Widać, że Pan po prostu kocha swój zawód i gratuluję tej piękności w Panu i tej prawdziwości. Dziękuję po prostu bardzo. tylko tyle. Dziękuję. dziękuję. dziękuję. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiamy. Konrad Skolarski, pedagog, solista, ale też kameralista. No tak. To jest ważna część twojej bardzo, działalności bardzo. I, i, i tutaj rzeczywiście działasz bardzo prężnie z Boarte Piano Trio i niedawno przecież wróciliście z trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych i niedługo wystąpicie też w Antoninie na tak. festiwalu Radia Chopin, więc dużo się dzieje na tak. tym polu. Dużo się dzieje, ja E, jak sobie przypomnę moje początki z, z Karolem Marianowskim i, i Jarkiem Nadrzyckim, to, to, to mam gęsią skórkę, ponieważ Karol do mnie zadzwonił. Ja sobie nigdy nie wyobrażałem, że będę grał. Ja byłem po prostu egoistą, solistą, jak <śmiech> większość pianistów. E, natomiast Karol zaproponował, żeby, żebyśmy spróbowali grać kameralnie, ja mu odmówiłem. No to trwało, nie wiem, no parę miesięcy i Karol nie odpuszczał. Bo on nie odpuszcza. Nigdy nie odpuszcza Karol Marianowski. <śmiech> I w pewnym momencie ja się zgodziłem za namową też naszej ówczesnej menedżerki, że słuchaj, spróbuj z nimi sobie pograć. Jak ci nie będzie odpowiadało, to, to zrezygnujesz. No i ja uległem tej namowie. I to było jeden z najważniejszych chyba momentów w moim życiu, ponieważ los obdarzył mnie e, wielkimi e, muzykami, e, ale co najważniejsze, sama kameralistyka jest dla mnie wielką zagadką, ponieważ to nie jest tak, już nie chcę wymieniać nazwisk, ale my mamy do czynienia bardzo często z e, nagraniami kameralnymi wybitnych solistów. Gdzie spotyka się kilku, kilku panów, na przykład wulkanów namiętności. Ale dobrze, powiedzmy o tym, bo ja się tego nie, nie, nie wypieram. Niech, niech to będzie Richter, Ojstrach i Rostropowicz. To nie jest kameralistyka. To jest, to jest pewien kompromis. A kameralistyka nie ma nic wspólnego z kompromisem. Ja zrozumiałem to, że mam wspaniałych partnerów, z którymi my się po prostu przenikamy i razem szybujemy. Oni są wielkimi muzykami, którzy... Mm, jakby to powiedzieć. E, wiesz, Klaudia, to jest tak, że my jesteśmy przez większość życia uczeni tego, żeby grać siłowo, żeby wkładać ener energię w instrument. Kto... Pokazywać to, siebie e, na pierwszym planie. Tak, plan. ale to jest mhm. też sprawa techn techniki gry. Jeżeli mhm. ktoś stale wkłada energię w instrument z góry, e, używając do tego siły, bo to jest gra siłowa, nigdy tej energii nie wydobędzie z instrumentu ani z muzyki. I chłopcy, e, również przy nich bardzo e, się rozwinąłem, również nauczyli mnie słuchania sumy tego, co my tworzymy w czasie jeden do jeden i my po prostu jak ptak szybujemy. E, to się przeniosło też na... Jestem przekonany, że ta płyta Chopinowska, którą nagrałem po wielu latach e, grania z, e, kameralnego nie byłaby taka, byłaby na pewno inna, ponieważ mm, słuchanie... Trwania dźwięku, słuchanie jego charakteru, ruchomości, moralności, słuchanie partnera, e, mimo że razem gramy, prawda, bo to nie jest tak, że ja zagram teraz ciszej, bo ktoś ma solówkę. To jest y, y, przedszkolenie kameralistyka. Kameralistyka jest czymś więcej i nie każdy wybitny solista może być dobrym kameralistą. To jest zagadka. To jest zagadka. Ostatnio też są inne nagrania, naprawdę wybitnych, nie chcę wymieniać nazwisk, bo to są najwięksi, żyjący artyści. Kiedy się spotykają okazjonalnie, żeby nagrać jakieś tri, jak kwartety, czy. To nie działa. I to jest tak naprawdę zagadka. No tak, ale być może chodzi o to, na kogo trafiłeś. Właśnie o tym mówię. Nie każdy ma szczęście, że takie... się, różnimy Uzupełnia... się. Różni... I to jest kolejna sprawa, bo jesteśmy tak różni, że czasami się nawet kłócimy. Ja, no ja jestem, bardzo tutaj jesteś, jestem tutaj też prowodyrem. Karol na szczęście jest w porównaniu ze mną stoikiem i, i, i pewne tarcia przeczekuje. Natomiast my jesteśmy totalnie różni, natomiast na scenie i w trakcie grania jesteśmy Jednością. To jest jedna, która. E, e, ja kiedyś słyszałem fizyka, fizyka kwantowego, który mówił o doskonałości liczby 3 w kontekście świętej trójcy. I to ro, ro, robił w sposób nieprawdopodobny. Ja natychmiast do Karola zadzwoniłem, bo tam nie może być frakcji w, w, w liczbie 3. Się, trójka się uzupełnia. Ja nie mówię teraz o New Age, ja mówię o fizyce kwantowej. I zrozumiałem, że to jest pewien fenomen, jak my się wzajemnie mimo różnic yy, uzupełniamy i zrozumiałem, że to, co my wypracowujemy na próbach, to nie jest żaden kompromis. My, my, my szukamy czegoś, co, co, co pozwala nam razem szybować, bez kompromisów. I to jest yy, misterium pewne, yy, zagadka której nie potrafię wytłumaczyć. No i to szybowanie wam się znakomicie udaje, czego potwierdzeniem jest wasza ostatnia płyta również wydana tak. w ubiegłym roku. Tak. Zaraz do niej y, przejdziemy i wrócimy, ale mamy kolejne telefony na początek Pani Irena ze Szczecina, a później Pan Stefan z Girzycka. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się obojgu Państwu. Dobre. No, ja z, wielkim, z wielką przyjemnością słucham y, rozmowy z, z, z, z, pa, z Panem Skolarskim i pochwalę się, że nawet y, przeczytałam sobie i odsłuchałam jego wywiady y, w internecie, w którym bardzo ciepło mówił o swoich kontaktach z Peterem swoim bangerem bardzo dobrze wymawiał tak. nazwisko i fascynacji właśnie e, e, Czarkowskim no i Czekaj, tymi dawnymi pianistami. Tak. Ja tak tylko chcę tylko wspomnieć taki moment, który dla mnie był przełomem w słuchaniu Chopina. Państwa jeszcze wtedy nie było na świecie, to był 75. rok, transmisja koncertu e, z e, wizyty Artura Rubinsteina w Łodzi, ostatniej chyba wizyty i gdy on zagrał koncert S. moll Chopina. Od tej pory nastąpił przełom w moim słuchaniu Chopina. Że przez, poprzednio słuchałam jazzu, rock'n'rolla, takiej muzyki no, no rozrywkowej wręcz. Natomiast wtedy, wtedy zaczęłam poznawać Chopina od strony że to nie jest taka muzyczka lekka, łatwa i przyjemna, nie. której się miło słucha, ale pełna głębi. Tak. I dlatego właśnie pytanie mam do pana, czy pan ma pomysł na tych młodych słuchaczy, tak. którzy no nie przychodzą do filharmonii. Ja jestem często wywalczynią filharmonii, ale tam widzę przekrój raczej mojego pokolenia. Tak. Natomiast ci młodzi przychodzą na koncerty jazzowe i Zauważyłam również, że na takie koncerty, w którym pan Marcin Masetki łączy muzykę klasyczną z jazzem, czy też z rozrywką, wręcz rozrywką, czy Aleksander Dębisz, tych młodych to przyciąga. Tak. Czy pan ma jakiś sposób swój na słuchanie, na to, żeby ten młody słuchacz również Pokochał muzykę klasyczną. Tak. Także bardzo pana serdecznie pozdrawiam. Ba bardzo. No i, to... I życzę, żeby pan również zamitał w Szczecinie, bo na pewno się wtedy wybiorę do filharmonii na pański koncert. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo. Nie, Pozdrawiamy to bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo mądre pytanie. I to jest tak naprawdę przyczynek do rozmowy na, w trakcie innej audycji o y, roli szkolnictwa powszechnego i, i tego, jak jest traktowana w ogóle sztuka w, przez kolejne rządy w Polsce i jej, jej obecność w, w podstawówkach i w średnich szkołach. Bo gdyby młody człowiek dowiedział się, że muzy słuchanie muzyki rozwija charakter. Jeżeli młodemu człowiekowi można by było wytłumaczyć, od choćby porównując, ja wiem, obraz Rembrandta, Powrót syna marnotrawnego, gdzie Ręce, obie dłonie ojca, który przyjmuje swojego marnotrawnego syna są różne. To był chyba początek powstawania obrazu w głowie Rembrandta. Otóż jedna dłoń jest matczyna, delikatna, druga jest bardzo silna, spracowana ojca podtrzymująca tego syna. Do czego zmierzam? kapitalna rzecz, że wszyscy wielcy kompozytorzy poniekąd przekraczali zarówno swój typ charakterologiczny, jak i płeć. Ja mówię w tej chwili o immanentnych cechach kojarzonych z, z płcią, od na przykład wymagający ojciec versus troskliwa, delikatna matka. Jeżeli się skupimy i posłuchamy dzieł wielkich kompozytorów, to tą ambiwalencję i różne stany ducha, różne stany e, e, e, kobieta, mężczyzna, ojciec, matka. To słychać w, nawet na przestrzeni dwóch, trzech taktów u wielu kompozytorów zmiana natury. I jeżeli człowiek e, zaczyn, zac, dostanie pewne kwantum wiedzy zachęci się tego człowieka do obserwowania bacznie zmiany tych stanów duchowych, że muzyka jest stanem duszy, a nie rąk, że to jest pewien sposób komunikacji przekraczającym słowo, że każdy z nas zupełnie, tak jak czyta Pismo Święte i ono jest tego dnia zawsze punktualne, bo dotyka naszych problemów, tak samo każdy z nas odnajdzie swoje życie, swoje rozterki w danym dziele, w danej poezji, ale i w, muzy w muzyce. I jeżeli my zachęcimy młodych ludzi do tego, że to nie jest ten frycek nudny Chopin, Chopin, Chopin, czy tam Moniuszko, tylko pokazać tym młodym ludziom, że ich człowieczeństwo zostanie wzbogacone przez to, że będą na pewnie. To co w zasadzie ko... rozmawiamy w tej chwili o kodach kulturowych. Jeżeli wyrzuca się ze szkół podstawowych Wiesz, ma mama mi mówiła jeszcze, e, e, bo chodziła do, do, do podstawówki muzycznej w Zamościu razem z, z, z dalekim członkiem naszej rodziny, Markiem Grechutą świętej pamięci. Oni wszędzie tam śpiewali w chórach. W podstawówkach, nie w muzycznej. No, tego, w już podstawówkach. Nie mm. tego już nie ma. I jeżeli my nie, będzie, nie zaczniemy y, bacznie się temu przyglądać. Ja tylko powiem pani, jeżeli mamy 30 sekund. Byłem w Ameryce i ćwiczyłem przed koncertem symfonicznym pod Zapadnią i wychodziłem, bo jestem nałogowym palaczem, palić papierosy w przerwie. I w pewnym momencie zauważyłem, to było w Buffalo, multum żółtych autokarów przed Filharmonią codziennie, bo to tam dwa dni sobie miałem na próbę z orkiestrą i że na ćwiczenie. Okazuje się, że miasto przywozi wszystkie dzieci z lokalnych szkół na krótki pokaz do Filharmonii. Jeden gra na drzewie, drugi gra na blasze, trzeci szarpnie, tamten zadmucha i potem grają jakąś uwerturę i ja pani gwarantuję, że ten młody człowiek, który jeździ na takie lekcje dotowane przez miasto, on wróci do tej filharmonii z ciekawości, ponieważ dostał pewnego bakcyla od małego. A, a ludzie, którzy myślą, że muzyka jest nudna, cóż, cóż możemy zrobić? Nie przeskoczymy, ale siejmy, siejmy w miarę wcześniej. Wszyscy musimy, edukacja jest najważniejsza, no i muzyka, z którą y, żyjemy, tak. bo jest łatwiej wtedy, tak. po prostu. jest łatwiej. I jeszcze drugi telefon, Stefan Z Zgiżycka. Dzień dobry, panie Stefanie. Witam, witam serdecznie. Chciałbym nawiązać do takiej właśnie kwestii, którą częściowo poruszyła słuchaczka dwie, dwie osoby wcześniej. Wtedy, że nie ma rozpoznawalności pewnych osób. Otóż ja też o panu nie, nie wiedziałem. Yy, oczywiście słuchając jakichś tam nagrań, gdzieś sobie przypominam, że prawdopodobnie były, ale, ale pewnie do nich nie zajrzałem. I myślę sobie, że w dzisiejszym świecie po prostu bazujemy na kilku ikonach, które niekoniecznie oznaczają pozytywność yy, tego słowa, yy, które skupiają całe, yy, całą energię, yy, która mogłaby być gdzie indziej roz, yy, rozniesiona. I ja na przykład podam, podam państwu taki przykład. W listopadzie w Girzysku był koncert, czy tam pod Giżyskiem, nie pamiętam, takiego akordeonisty, który w ogóle nie jest znany. Ja poszedłem dlatego, że był wstęp wolny. Pan Andrzej Ceglarek z Łodzi, czy tam skądś, on gra jakąś minorotę, czy, czy jakieś tam Michael Trwida, utwory, które na ten instrument w ogóle nie są grane, ale on nie jest w ogóle znany i nikt, nikt w ogóle go nie rozpropagował. I teraz nie wiem, czy on ma wejście do mediów, czy nie, ale nikt o nim nic nie wie. Ja o panu też nic nie wiedziałem. I tak sobie myślę, że i pan, i ten człowiek jesteście przykładami, że jakieś duże nazwiska skupiają wszystko do siebie, a później ludzie, którzy coś prezentują, bo ja byłem urzeczony tym procesem, akurat one, no, cztery bisy były, ja nie mogłem wyjść po prostu z tej sali tak. i jak pana słucham, to myślę sobie, że nastąpiła taka oto zmiana, że pan wypowiada się w sposób elokwentny. Pan jest kulturalnym człowiekiem, inteligentnym. Pan jest, pan wie, do jakiego pan celu zmierza, jaka będzie puenta. Natomiast dzisiaj by w wielu innych komercyjnych stacjach powiedziano panu, panu do brzegu, do brzegu, do brzegu trzeba kończyć. Tak? Utwory dłuższe niż trzy minuty na YouTubie nie mają wzięcia. I tak dalej, i tak no. dalej. No i, no i mamy później sytuację, że nagle jest o, jakiś występ, który ma na przykład 15 minut, trwać 3,5 godziny i okazuje się, że wszyscy właśnie mówią tak jak państwo, że to będzie nudne. Mhm. I dlatego zastanawiam się, czy jest sposób nie tyle poprzez edukację, mhm. bo ja wiem, że jak moje dziecko chodzi do szkoły w Biżysku i były takie koncerty, to pomimo, że się odbywały, to wcale nie nie jest zachęcony, żeby chodzić samemu gdzieś na koncerty. Natomiast jeszcze przy okazji chciałem pana podpytać. Mm. Ale to się już tak bardzo szybko, bo czas mówi? nam się Dobre. kończy. Mhm. Co, pan, co pan sądzi na temat zmiany kulturowej w konkursie szopenowskim dotyczącej Azjaty? Czy pan zauważył ilu było otyłych ludzi, na konkursie. To było nie do pomyślenia. Przez lata przyjeżdżali szupi, chudry, yy, cieniutcy ludzie, a tak. teraz widać, że to się widać, zmienia, tam, że to jest tam. jakiś problem. To tak? jest problem nad, Bardzo dziękujemy to, Pani Stefanie. Pozdrawiamy serdecznie. Problem yy, dotyczący tuszy yy, zawsze jest związany z ilością godzin yy, sztem, spędzonych na stołku. Jeżeli ktoś tylko ćwiczy, to tyje. Nie, nie, ma, nie ma o czym grać. Ale ja chcę wrócić do tego, co Pan powiedział, Ale to bo to takie króciutkie pytanie. Mhm. Zarówno ja, jak i moi wybitni koledzy, koleżanki nieobecni w polskich filharmoniach i w polskich e, placówkach kulturalnych mamy jedno marzenie chcielibyśmy, żeby w Polsce instytucje do tego powołane zaczęły nas zapraszać, bo marzymy o tym, żeby grać w Polsce, a nie tylko za granicą i to niech będzie błęda. I do tego nawołujemy i czekamy, Konradzie, na twoje koncerty solowe przede wszystkim ja też w Polsce. Ja Mam też nadzieję, że, że one będą się mnożyć i bardzo dziękuję ci za dzisiejsze dziękuję. spotkanie, za tę rozmowę. Muzycznie chciałam jeszcze dodać, że jutro w Kanonie Dwójki 90 minut z interpretacjami Konrada Skolarskiego od 9:40, więc wszystko uzupełnimy. Będzie i y, płyca z Boarte Trio, której fragment teraz słyszymy, y, tria y, Mendelsona, ale też bachowska płyta zarejestrowana z Karolem. Z Karolem. Świetna. Piękna Świetna płyta. płyta. Proszę jutro słuchać. Bardzo dziękuję, dziękuję. Państwu za uwagę. Dziękuję Ci za piękną rozmowę, że pozwoliłaś mi tyle mówić. Ale wspaniale mówiłeś. <głos> <głos> Nie było to dzięki tobie. innego wyjścia. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Klaudia Baranowska, Magdalena Wojtulanis, Magdalena Łoś Konrad Skolarski Miłego dnia. do usłyszenia. Do usłyszenia.